Rozdział dwudziesty Do sedna ciszy Agnieszka Sobczak nie miała złudzeń. Jej związek z Aleksandrem Bartoszczykiem, który zaczął się jak sen złoty, obecnie nie miał się najlepiej. Może od dawna się na to zapowiadało, ale nie chciała tego przyznać. Przecież to była historia jak z bajki. Niczym opowieść o księciu na białym koniu, który wjeżdża do wioski i z miejsca zakochuje się w córce młynarza. Nie była młynarzówną, ale przewodniczącą koła naukowego, które organizowało wykłady z praktykującymi karnistami. Aleksander był jednym z gościnnych wykładowców i jakoś od razu wpadła mu w oko. Jeszcze przed wykładem wziął od niej numer telefonu i powiedział, że muszą wyskoczyć. Na kawę. Reszta to historia, w którą czasem z trudem wierzyła. Kiedy zaczęło się psuć, nie miała pewności. Pierwsze dwa lata były niezłe. Mieli swoje wzloty i upadki jak wszyscy, ale zwykle czuła się niczym księżniczka, na której chrzcinach nie pojawiła się zła wróżka i która dostała w pakiecie same miłe dary losu. Były drobiazgi, które ją nieco męczyły. Na przykład nieprędko mogła liczyć na finał przed ołtarzem, bo Aleks wciąż nie miał rozwodu. Poza tym bywał nieznośnie zazdrosny i zawsze chciał wiedzieć, gdzie jest i z kim, ale tłumaczyła sobie, że to dlatego, że ją kochał i że sparzył się w poprzednim związku. Wiadomo, blizny nie goją się szybko, a nawet zagojone nie znikają bez śladu. Była cierpliwa i wyrozumiała, bo przecież ją kochał i dbał o nią. Ledwie zaczęli się spotykać, znalazł jej ładne mieszkanie i pomagał opłacać za wysoki na jej kieszeń czynsz, bo nie podobało mu się, że gnieździ się w klitce z trzema innymi studentami. Rozumiała to. Musiał być dyskretny. Nie mogli się szwendać po hotelach, a w takich warunkach nie mógł jej odwiedzać. Gdy tylko obroniła magisterkę, pomógł jej znaleźć pracę w sekretariacie Wydziału Ksiąg Wieczystych, choć chciała być karnistką. Przekonał ją, by zdawała na studia doktoranckie, zamiast próbować dostać się na aplikację. Wcześniej o tym nie myślała, ale jego argumenty ją przekonały. I przez ponad dwa lata wszystko układało się naprawdę dobrze. Może zaczęło się psuć, gdy zaszła w ciążę? Zaliczyli głupią wpadkę, choć się zabezpieczali i byli ostrożni. Nie chciała tego. I nie planowała dziecka w najbliższej przyszłości. Ledwie dostała się na studia doktoranckie. Miała wykłady i ćwiczenia, pracę do pisania, a za chwilę zajęcia ze studentami, o pracy nie wspominając. Wolałaby też, by dziecko przyszło na świat już po rozwodzie Aleksa. Po ich ślubie, może nie po bożemu, bo religijna nigdy nie była, ale ceniła sobie konserwatywny porządek rzeczy. Nie mówiąc już o tym, że nie musiałaby się mierzyć z reakcją rodziców na wieść o ciąży bez ślubu. Nie od razu powiedziała Aleksowi. Musiała to przemyśleć. Policzyła tygodnie. Na szczęście dowiedziała się szybko wystarczająco szybko, by coś z tym zrobić. Poszukała w internecie odpowiedzi i przygotowała plan. Raz, bo zależało jej na czasie, w tym wypadku jednak nie można było decyzji odwlekać, a dwa, bo nie chciałaby Aleks, kiedy mu powie, uznał ją za problem. Nie mogła zachować tego w tajemnicy, bo potrzebowała pieniędzy na wyjazd do Czech. Przygotowała się do rozmowy, pewna, że wie, jak będzie przebiegać. Zakładała, że Aleks nieco się zdenerwuje, ale szybko uspokoi go rozwiązaniem i opracowanym planem. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Aleksander i owszem, zdenerwował się, ale nie z powodu ciąży, tylko gdy usłyszał jej plan. Nie brał aborcji pod uwagę. Chciał dziecka. Nie był już młodzieńcem i uznał, że widać tak miało być. Był wyraźnie szczęśliwy. Na początku rozpieszczał ją do granic możliwości. Spędzał dużo więcej czasu w jej mieszkaniu. Przynosił jej przekąski i witaminy dla ciężarnych. Upewniał się, że się nawadnia. Chodził z nią nawet na badania kontrolne do ginekologa. Opłacił USG 3D i badania genetyczne, by mieć pewność, że płód rozwija się prawidłowo. Sielanka trwała. Agnieszka miała nawet wyrzuty sumienia, że w ogóle myślała o aborcji. Przecież gdyby ludzie mieli dzieci tylko w idealnych okolicznościach, świat szybko by się wyludnił. Owszem, ciągle uwierało ją, że Aleks pozostaje w związku małżeńskim, ale ukochany zapewniał, że postępowanie jest w toku i lada chwila dostanie rozwód. Wziąłem ją na przeczekanie i w końcu skończy się jej amunicja. Tak mówił. Agnieszce było przykro, że muszą się ukrywać. Nie pozwalał jej wspominać o ciąży w mediach społecznościowych, ani wrzucać wspólnych zdjęć. Nie możemy dawać Agacie broni do ręki, tłumaczył. Twierdził, że polskie prawo sprzyja żonom i jeśli... Teraz nie zawalczy, Agata nie tylko przejmie mieszkanie po jego rodzicach, lecz także może dostać wysokie alimenty, bo choć nie mieli dzieci, sąd uzna, że jej status majątkowy w wyniku rozwodu się pogorszy. A przecież to mieszkanie miało być spadkiem dla ich dzieci. Rozumiała te argumenty i ufała mu, choć trochę ją to zdziwiło. Widywała zdjęcia Agaty w gazetach i sądziła, że jako poczytna pisarka zarabia bardzo dobrze – Alex skwitował to jednak brutalnie. W kraju, gdzie mało kto czyta, pisarz klepiący biedę to nie stereotyp, tylko fakt. Ale spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Nie dam nikomu okraść naszych dzieci. A potem coś się popsuło. Była pod koniec piątego miesiąca, gdy Alex zaczął się oddalać. Coraz rzadziej nocował w jej mieszkaniu. Przestał dzwonić w ciągu dnia. Czasem wpadał z siatkami zakupów, ale na kolejne USG już nie przyszedł, mimo że wysłała mu termin. Jakby nagle wyrosła między nimi ściana. Pytała go, co się dzieje. Wymawiał się pracą nad godzinami i kłopotami, które wymagają pilnowania. Nie miała wyjścia. Musiała mu wierzyć choć bolało ją to, że spędzała samotne dni w mieszkaniu. Na początku szóstego miesiąca w badaniach wyszło coś niepokojącego i lekarz zalecił jej odpoczynek. Wysłał też na L4. Poinformował o ryzyku przedwczesnego porodu. Została z tym sama, bo Alex stawał się coraz bardziej odległy i milczący. Trzy tygodnie temu przyszedł do jej mieszkania nabuzowany, Próbowała go nie zdenerwować, ale sprawdził zawartość lodówki i wybuchł. Gdyby wiedziała, że tak zareaguje na karton mleka roślinnego, trzymałaby to zwykłe na wszelki wypadek, nawet jeśli dostawała od niego zgagi. Pokłócili się. A może raczej Alex się pokłócił, bo ona niewiele mówiła. Wyszedł, trzaskając drzwiami, a potem zapadła cisza. Nie zerwał z nią. Tym się pocieszała. Nadal przesyłał pieniądze na czynsz, zamówił dostawę jedzenia i mleka, jakby nagle potrzebowała aż sześciu kartonów, ale prawie przestał odbierać jej telefony. Gdy dzwoniła, odpowiadał sms -ami. Czy to pilne? Jestem zajęty. A jeśli przychodził, mało z nią rozmawiał. Wisiał na telefonie, coraz częściej zdenerwowany. Kłócił się z ludźmi przez telefon, a ona wyławiała strzępy rozmów. Tylko dzięki temu wiedziała, że miał kłopoty w pracy, że toczyło się jakieś śledztwo, że wplątał się w coś, co teraz mogło zaważyć na jego karierze. Podsłuchała, że wysłali go na przymusowy urlop i w duchu nawet się ucieszyła. Pomyślała, że zaczną spędzać więcej czasu razem, ale tak się nie stało. Przestał przychodzić. Przestał odbierać od niej połączenia, a w końcu nie mogła liczyć nawet na SMS. Dzwoniła wiele razy. W końcu wybrała numer prokuratury, gdzie dowiedziała się, że Alex przebywa na urlopie. Sekretarka nie powiedziała jej nic więcej, zawsze oceniająca i oschła. W czwartek pojechała do niego. Dzwoniła do drzwi długie minuty. Ale nie otworzył. Wróciła do domu i nagrała kolejne wiadomości na jego skrzynce głosowej, bez odzewu. W piątek puściły jej nerwy. Przypomniała sobie o aplikacji pozwalającej sprawdzić lokalizację tej drugiej osoby. Każde z nich zainstalowało ją jakiś czas temu. Do tej pory z niej nie korzystała, ale Alex mówił, że czuje się spokojniejszy, jeśli może sprawdzić, gdzie jest. Kwestia bezpieczeństwa, tak jej to tłumaczył. Powtarzała sobie ten argument, logując się do aplikacji. Jeśli się okaże, że był w Warszawie, w mieszkaniu, to koniec. Zamiast z nią zerwać, jak dorosły mężczyzna, gołstował ją jak gówniarz. Kiedy jednak aplikacja pokazała pineskę w ustce, Agnieszka zamurowało. Zupełnie nie wiedziała, co o tym myśleć. Co Aleksander robił nad morzem? Sprawdziła adres. Grunwaldzka, trzynaście. Wpisała go w wyszukiwarkę. Co robił na komisariacie policji? Zapomniała już, że chwilę temu była na niego zła. Teraz czuła czystą panikę. Coś musiało się stać. Coś, przez co nie mógł odebrać telefonu ani jej powiadomić. O Boże. Czy Aleksander został aresztowany? Jej wyobraźnia natychmiast podsunęła obraz małej, ciasnej celi z koszmarną toaletą, jak na stacjach mop przy autostradach, bez deski i klapy, sama zimna, chirurgiczna stal wystająca ze ściany pod dziwnym kątem. Nie była pewna, czemu właśnie na tej toalecie skupiła się jej wyobraźnia. Może dlatego, że nie mogła ogarnąć reszty celi i siedzącego w niej Aleksandra. Podczas bezsennej nocy wyobrażała sobie wdzięczność, która odmaluje się na twarzy Aleksandra, kiedy zrozumie, że go odnalazła. Przyjechała po niego i zrobi wszystko, żeby wyciągnąć z tego aresztu. Wszystko. Rano wypiła tylko kawę zbożową. Na samą myśl o jedzeniu ją mdliło, więc odpuściła. Poranne mdłości dawno już się skończyły, ale najwyraźniej stres ściągnął je z powrotem. Ubrała się starannie. Wyobrażała sobie ich spotkanie, jego pełen ulgi uśmiech, kiedy wkroczy na komisariat. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, powie, a potem wyzna jej miłość i przeprosi za milczenie. Doda, że okoliczności nie sprzyjały. Tu wzruszy ramionami, wskazując cele. Może dlatego wybrała białą sukienkę. Była zbyt lekka na wciąż chłodną wiosnę, ale Agnieszka miała to gdzieś. Mogła zarzucić na wierzch sweter. Była to zresztą jedna z niewielu rzeczy w jej garderobie, w jaką wciąż się mieściła. Wsiadła do auta, które kiedyś przepisał na nią Aleksander i ruszyła do miasteczka, w którym nigdy wcześniej nie była. Czego można się spodziewać po takim miejscu? Najwyraźniej wszystkiego. Pomyślała, skoro prokuratora z Warszawy trzymają w areszcie. Dziki zachód, a raczej dzika północ. Jechała całą wieczność. Dziecko nieustannie siedziało jej na pęcherzu, więc zatrzymywała się niemal na każdej stacji. GPS przewidywał, że dotrze na miejsce w pięć godzin. Zajęło jej to siedem. Kiedy dojechała do Ustki, była zmęczona i głodna, ale nie mogła sobie pozwolić na przerwę. Zaparkowała na Grunwaldzkiej trzynaście kawałek dalej, przed sklepem z pościelą i ręcznikami. Przez chwilę zbierała się w sobie, by wejść na komisariat i zażądać widzenia się z Aleksandrem. Sprawdziła lokalizację w aplikacji. Ich pineski były oddalone od siebie o kilkanaście metrów. Nadal tu był. Wysiadła z samochodu i energicznym krokiem ruszyła do budynku. Nie była pewna, czego się spodziewać po komisariacie w małym mieście. Może ciemna i ciasna cela z wizji narzuciła jej pewne oczekiwania. W każdym razie spora, jasna poczekania ją zaskoczyła. Rząd krzeseł pod pastelową ścianą Plakaty informacyjne dotyczące zapobiegania przemocy domowej czy ostrzegające przed oszustami. Wielka palma w kącie, przeszklone drzwi prowadzące w głąb komisariatu, zabezpieczone zamkiem elektrycznym. Podeszła do niewielkiej dyżurki. Stanęła przed okienkiem dla interesantów, zaciskając palce na torebce. Policjant w mundurze, dobrze po czterdziestce, nie od razu zwrócił na nią uwagę. Ekran komputera oświetlał mu twarz błękitnawą łuną, a on rozmawiał przez telefon stacjonarny, trzymając słuchawkę między uchem a barkiem. Równocześnie stukał w klawiaturę, zapewne notując informacje, które podawał mu rozmówca. Do Agnieszki docierały wypowiadane uspokajającym tonem zapewnienia, że wszystko będzie dobrze i pomoc jest w drodze. Mundurowy zakończył rozmowę i wybrał numer. Druga rozmowa trwała niecałą minutę. Odłożył słuchawkę na widełki i w końcu odwrócił się w stronę Agnieszki. – W czym mogę pani pomóc? – zapytał. Jego szeroka, nieco pulchna twarz i misiowata sylwetka w zbyt obcisłej niebieskiej koszuli nie sprawiały groźnego wrażenia. Mimo to Agnieszce ścisnęło się gardło. Przez chwilę nie mogła wydobyć z siebie głosu, Odchrząknęła. – Szukam prokuratora Aleksandra Bartoszczyka. Wiem, że jest na tym komisariacie – powiedziała w końcu. Jej głos brzmiał pewnie, choć wewnątrz czuła się jak drżąca struna. Policjant przekrzywił głowę, jakby zastanawiał się nad jej słowami. – Bartoszczyk? Jest pani pewna? – Nie Dunin? – zapytał. – Na pewno Bartoszczyk. Aleksander. Policjant podrapał się za uchem, odchylił na krześle i zawołał przez uchylone drzwi za sobą. Mieciu, kojarzysz może Aleksandra Bartoszczyka, prokuratora? za drzwi wyjrzał młodszy mężczyzna z drożdżówką w ręku i policzkami wypchanymi jak uchomika. Szybko przełknął kęs i odpowiedział. Bartoszczyk? To nie ten trup, którego znaleźli za domem u w Zapadłem? Ten, co go... Garstka i Straszewicz mają na tapecie, podobno był prokuratorem. Policjant przy okienku zaklął pod nosem, po czym spojrzał na Agnieszkę z profesjonalną miną i współczuciem w oczach. Jak się pani nazywa? zapytał. Agnieszka Sobczak. O czym ten człowiek mówi? Jaki trup? Wydusiła, chwytając się blatu, gdy jej głowa zrobiła się dziwnie lekka, jakby wypełniał ją hel. Pani Agnieszko, proszę usiąść i chwilę poczekać. Wezwę sierżanta Garskę, on wszystko pani wyjaśni — powiedział spokojnie. Ale Agnieszka nie zamierzała siadać. Odepchnęła się od kontuaru i nieco chwiejnie wyszła z komisariatu. Oddychała szybko, a jej serce waliło jak oszalałe. Nie patrząc na boki, przeszła przez ulicę i wsiadła do samochodu. — To nie może być prawda. Powtarzała sobie. Uruchomiła GPS i wpisała Dom Uklejów. Aplikacja nie znalazła tej nazwy, ale znalazła zapadłe. Agnieszka wyjechała z parkingu i pozwoliła lektorowi prowadzić się do celu. Przejechała przez wioskę dwa razy, próbując znaleźć cel. W końcu zatrzymała się obok grupy kobiet z dziećmi w wózkach i zapytała o wskazówki. Jedna z nich, uprzejma, choć nieco zdziwiona, wytłumaczyła, jak tam dojechać. Agnieszka nawet jej nie podziękowała. Wciąż czuła się, jakby ktoś uderzył ją w głowę. Znalazła wąską szutrówkę prowadzącą między drzewami. Gdy nią jechała, przeszedł ją dreszcz. Minęła wysoki, ceglany dom, który droga okrążała łukiem. Pojechała dalej. Nie chciała z nikim rozmawiać. Jeszcze nie. Musiała się przekonać na własne oczy. Kilka metrów za budynkiem między drzewami zauważyła jaskrawą linię. Zaparkowała na poszerzeniu drogi. Na tyle szerokim, by w razie potrzeby mogła zawrócić. Wysiadła. Nawet nie pomyślałaby sięgnąć po sweter, choć było chłodno i zaczynało mżyć Jej myśli galopowały, ale równocześnie czuła, jakby w jej głowie panowała pustka. Szła w stronę taśmy, brodząc w trawie i kwiatach. Gdy dotarła do drzewa obwiązanego taśmą policyjną, ogarnęła ją przytłaczająca świadomość, że to prawda. Aleksander nie żył. Trawa wokół drzewa była przygnieciona, wydeptana. Agnieszka miała pewność, że widzi zarys ciała. Cała się trzęsła. Nie zimna, bo go nie czuła, ale z emocji, których nie potrafiła nazwać ani zrozumieć. W oddali słyszała szczekanie psa i głos kobiety. Nie mogła jednak oderwać wzroku od taśmy powiewającej na wietrze jak sztandar. Uczucie lekkości w głowie powróciło, a przed oczami zawirowały jej mroczki. Poczuła, że upada, ale nie mogła nic zrobić. Przez chwilę wydawało jej się, że widzi siebie z góry, leżącą w trawie pośród niebieskich kwiatów. W białej sukience i z rozrzuconymi włosami wyglądała, jakby ktoś się upozował. Wrażenie trwało tylko chwilę, nim pochłonęła ją ciemność. Gdy się ocknęła, nie wiedziała, ile czasu minęło. Było jej zimno i łupało ją w skroniach. Próbowała się ruszyć, jednak ciało nie chciało z nią współpracować. Ktoś coś do niej mówił, ale nie rozumiała słów. I wtedy zobaczyła pochyloną nad sobą twarz. Rozpoznała ją. Od dawna wiedziała, kim jest kobieta, która zmieniła życie Aleksandra w piekło. Co robiła w tym miejscu? Skąd się wzięła tu, gdzie zginął Aleksander? Zabiła go?